To jest pierwszy raz, ja tylko się y, przyszedłem tam na, na, na, na rynku, pięknie jest, a każdy tyle razy słyszałem o, o sandomierzu, więc się cieszę. Pójdziemy na miasto i często jest też tak, że my zwiedzamy miasto y, nocą. Ale strasznie się cieszy, bo publiczność nas strasznie dzisiaj niesamowicie przyjęła Więc to się tak rozkręciło, ale się tak cudownie rozkręciło na, po, na końcu, że wiesz Był umcyk, umcyk, umcyk, umcyk i, i A to, co ja uwielbiam, jak młodzi ludzie wchodzą pod scenę Ale inne generacje też tak jakby akceptują i rozumieją A, a to jest cudowne w takiej sali właśnie Ja uwielbiam, uwielbiam grać e, koncerty w takich właśnie miejscach, gdzie są siedzące siedzenia Bo my gramy dość, wiesz kurde, my, my nie gramy juwenalia i gamy reggae przez, przez 5 godzin My nie umcyk, umcyk, umcy przez cały koncert Ja szanuję strachę na i takie inne kapele ale my My, my, my gramy, nie wiem, to jest totalna anarchia Genek odebrał Genek odebrał nagrodę, bo okazuje się, że jestem bał, wow, że wygrałem jakieś tam tabisit, jakieś tam gazety, Klemur, ale ja. Teraz żałuję, ja musiałem chyba odwołać ten koncert, który robiłem, bo na tej imprezie tam była brodka, tam była Herbuś, tam była Kukulska, no w ogóle nie, doda była, tam można, tam było tyle tych cudownych kobiet. Ale ja, idiota, grałem koncert w więc logicznie, że mój lans, a ja potrzebuję lansu, tylko mój lans jest potrzebny takim domu katolickim w Tym Domierzu. Nie można dzielić, to jest wszystko jeden wielki cyrk. Mój lans jest w niedzielę, w studiu w Warszawie, tak jak on jest tutaj, a na imprezy to ja mam, wiesz, ja, ja nie muszę się na spętą imprezę gdzieś darmowy alkohol, bo ja imprezę mam codziennie. Pani Głoska dostaje najwięcej SMS-ów, kupuje go totalnie, dlatego też Polskę kupuje. Ale mi się też zdaje, że bardzo trudno też nie kupić tego Michała Szpaka. No, to co jest cudowne w takim programie, że obojętnie jak to funkcjonuje, to jest program komercyjny, który ma tak kolorowe osobowości jak właśnie Szpak, jak Gien Głoska. Nawet pani Małgosia, która potrafi wyjść i, i zaśpiewać piosenkę i ludzie zaczynają się czepiać. Pani Małgosia śpiewa piosenkę, jakby to była walka między śmiercią a, a życiem. I ludzie dalej nie rozumieją, o czym jest muzyka. Ludzie dalej, kurczę, myślą, że muzyka jest po prostu matematyką. 2 plus 2 jest 4. A niestety tak nie jest. I taki program komercyjny o godzinie 8 w niedzielę pokazuje to. Ja się mega jaram. Dlatego ja jestem strasznie dumny, że tam, że podjąłem tę decyzję, bo ja się czuję ta spełniony. Ja jestem sobą, a to, a to, jest, a to jest część... Yy, ja, ja, ja, ja, ja kocham... Ja mam parcie na szkło, ja kocham estradę. Więc to jest moje parcie na szkło. Może plany na przyszłość będzie taka walka z tymi poglądami a propos tego, że niektórych to strasznie denerwuje. Jak czytam posty, że kiedyś był on nasz, a teraz jest każdego. Grałem 500 koncedów pra prawie wszystkie ostatnie 3 lata były wykupione, ale nagle dlatego, że się pojawiam w telewizji, to są ludzie, którzy myślą, że ja też się stałem sąsiada człowiekiem. I to jest strasznie poniżające, więc ja muszę udowodnić, że chyba dalej jestem tym samym grajkiem, który zawsze tak samo gramy, uwielbiamy grać. A nienawidzę poetów prawdy. Nienawidzę, nienawidzę ludzi, którzy mają swoje poglądy na to, kiedy coś straci wartość, medialną czy niemedialną. W tej chwili to lato takie, to ironicznie ten rok, gdzie ja biorę udział w programie takim telewizyjnym, to jest ten rok, gdzie najbardziej mam do robienia. A mam nadzieję, że jeśli tam taką płytę dość taką inną, ale z tekstami Miłosza, mam nadzieję, że ona będzie godna uwagi. No i jeździmy, my koncertujemy, my uwielbiamy grać. Więc to jest jakby na pewno też przyszłość w tej chwili. Urządziłem sobie już dom, mieszkanie tam w Warszawie, więc, więc mam nadzieję, żeby nam czas siądź z jakąś gong komputerową. To Sola był dla mnie ważnym takim dokumentem, żeby pokazać, że pan z telewizji, on, on jest telewizji, bo on gra koncerty w po całej Polsce, a on nie gra koncerty przez to, że jest telewizji. Więc to jest ironicznie, że coś co miało być wydane rok temu, coś mogło być wydane przez kapelę niszową, jak to jest wydawane przeze mnie, to to ma inny odzew, ale są ludzie, którzy mówią, po co mi to? Mi to po to, żeby, żeby pokazać, że, że Polska nie składa się z pięciogwiazdkowych ho hoteli. Polska jest krajem, gdzie, gdzie w każdym miasteczku są, są cudowni ludzie, z, z którymi można się spotkać i wspólnie jakby wymienić tą energię, która jest jakby. Znajdziemy, znajdziemy to wykonawca, nawet nie będzie tego słowa artysta i publiczność. Wykonawca, grajek, jak ci, co są słuchaczy. Są, są słuchacze i są ci, którzy grają dla tych słuchaczy. Cześć, nazywam się Czesław, Czesław Mocil, Czesław śpiewa i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Leliwa. Yy, no, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie i, no, całusy.